To są informacje Polskiego Radia 24. Dotyczy oszustwa i prania brudnych pieniędzy. Jest śledztwo prokuratorskie w sprawie giełdy Zonda Krypto. Iran zgodził się na wszystko, twierdzi Donald Trump. Teheran stanowczo zaprzecza. Kreml się cieszy. Stany Zjednoczone ponownie zawiesiły sankcje na sprzedaż rosyjskiej ropy. Minęła dziewiąta. Rafał Boguta, zapraszam. Ponad 350 milionów złotych mogą wynieść straty klientów, którzy zainwestowali na giełdzie Zonda Krypto. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie oszustwa i prania brudnych pieniędzy w związku z rosnącą liczbą poszkodowanych osób. Premier Donald Tusk mówił, że może ich być nawet 30 tysięcy. O szczegółach Agata Król.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 kryptoaktywów planowane jest przygotowanie kolejnej ustawy, która ma uregulować ten rynek. Na Bliskim Wschodzie trwa wojna informacyjna. Prezydent USA Donald Trump twierdzi, że rozmowy z Iranem idą bardzo dobrze i że Iran zgodził się na wywiezienie z krajów wzbogaconego uranu. Teheran stanowczo temu zaprzecza. Niejasna jest też kwestia otwarcia cieśniny Ormus. Trump oświadczył wczoraj, że Iran zgodził się na wszystko, w tym na to, że nie będzie już zamykał cieśniny. A tymczasem przewodniczący irańskiego parlamentu stwierdził, że ostatnie stwierdzenia Trumpa dotyczące Iranu były fałszywe. Bager podkreślił, że cieśnina Ormus nie zostanie w pełni otwarta, jeśli Stany Zjednoczone będą dalej prowadzić blokadę irańskich portów. Tylko kilka dni obowiązywały wznowione przez Stany Zjednoczone sankcje na sprzedaż rosyjskiej ropy. Jak informują amerykańskie i rosyjskie państwowe media, USA przedłużyły licencję na handel rosyjską ropą do 16 maja. Chodzi o surowiec załadowany na statki do 17 kwietnia. Dla Kremla to dobra wiadomość, ponieważ surowce energetyczne są głównym źródłem zasilania budżetu Rosji. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. W marcu Stany Zjednoczone w związku z wojną na Bliskim Wschodzie czasowo zdjęły sankcje z eksportu rosyjskiej ropy. Tymczasowa licencja obowiązywała do 11 kwietnia. Amerykańscy urzędnicy i politycy zapowiadali, że kolejnych ulg dla Rosji nie będzie. Jednak według rosyjskich i amerykańskich agencji Waszyngton podpisał kolejną licencję na handel rosyjską ropą. Dotyczy ona surowca, który od 17 kwietnia znajduje się już w zbiornikach tankowców i ma obowiązywać do 16 maja. O utrzymanie sankcji na rosyjską ropę apelowała Ukraina. Kijów podkreślał, że pieniądze ze sprzedaży surowców energetycznych zasilają, Wojenny budżet Rosji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Bułgarzy podejmą jutro następną próbę zakończenia pięcioletniego okresu, w którym kolejne rządy nie były w stanie dotrwać do końca swojej kadencji. Wybory parlamentarne będą ósmym głosowaniem od 2021 roku, a o ich sukcesie może przesądzić wynik byłego prezydenta Rumena Radeva, uchodzącego za prorosyjskiego polityka. Bułgarzy wybiorą deputowanych do 240-osobowego Zgromadzenia Narodowego i Jednoizbowego Parlamentu. O mandaty ubiegają się kandydaci z 14 partii i 10 koalicji. Najnowsze sondaże przewidują przewagę koalicji postępowa Bułgaria, której nieformalnym liderem jest Radev, dając jej od 32 do 34% poparcia. Dalej znalazła się centroprawicowa partia GERB, byłego premiera Bojki Borisowa, z około 19% poparciem oraz centrowa i prozachodnia formacja Kontynuujemy zmiany Demokratyczna Bułgaria z wynikiem około 11%. Głosowanie w Bułgarii będzie trwać od 6 do 19 czasu obowiązującego w Polsce. Kiedyś popularne, teraz w dobie internetu i telefonów komórkowych nieco zapomniane hobby. Amatorska łączność radiowa, czyli krótkofalarstwo. Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Krótkofalowca. Pasjonatów nawiązywania łączności z ludźmi z różnych zakątków świata zrzesza m.in. 18. Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców w Rzeszowie. U nas wystarczy radio, wystarczy antena i już można robić łączności. Czasem bywa tak, że umawiamy się na jakąś powiedzmy łączność, natomiast z reguły no, to robi się wywołanie i czeka się na korespondenta. To jest przyjemność. Poznałem dobrze geografię świata, a poza tym, jak poszedłem na emeryturę, to mam zajęcie. Od dziecka marzyłem, żeby być krótkofalowcem. I co Pana urzekło? Ludzie, z którymi się spotykam. Światowy Dzień Krótkofalowca jest obchodzony 18 kwietnia w rocznicę utworzenia w 1925 roku Międzynarodowej Organizacji Ruchu Krótkofalarskiego. To były informacje Polskiego Radia 24. Kwietniowa sobota będzie na ogół słoneczna i dość ciepła. Więcej chmur tylko miejscami na wschodzie, a na Lubelszczyźnie może słabo pokropić. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 do 18 stopni. Klima Jakość powietrza jest przeważnie umiarkowana, dobra lub bardzo dobra. Tylko w Częstochowie, Kaliszu i Starachowicach jest dostateczna. Ze źródeł odnawialnych pochodzi teraz 38% energii elektrycznej. Przez cały dzień można normalnie korzystać z prądu. Obowiązują też ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną, a dotyczą zlewni Górnej Warty z Lizwartą i obejmują część województw łódzkiego, śląskiego i opolskiego. Klimat. Kierunek Kino. Dzień dobry, sobotnie, przedpołudnie, witamy serdecznie. Paulina Olak jest wydawcą tego programu, a przed mikrofonem Andrzej Sołtycik, a przede mną Marcin Kwaśny, aktor, scenarzysta i reżyser. Dzień dobry. Dzień dobry, <grym> dzień dobry Andrzeju, dzień dobry Państwu, witam. Witam serdecznie. Marcin, najpierw aktualności z Twojego życia kilka dni temu w Promie Kultury na Saskiej Chępie w Warszawie, premiera nowej sztuki z Twoim udziałem, Twoja wina. Roberta tak. Wichrowskiego i jego reżyserii. Tak jest. Z, ze świetnymi aktorami, Karoliną Chapko, Dawidem Czupryńskim, Kasią Chojnacką i Pawem Wol, Wolsztyńskim. Sztuka bardzo ciekawa, hiszpańska sztuka o czwórce młodych, czwórce, bo chciałem powiedzieć, młodych, a już nie, nie należy, <grym> jestem tam na najstarszy. Młodych duchem ludzi, którzy mają firmę i ta firma jest zagrożona, grozi im to, że wjedzie do nich CBŚ, CBA i wszystko możliwe tam i policja, im mhm. wszystko zabiorą. Skarbówka po prostu. Tak, skarbówka. Ja skarbówka skarbówka pod, pod bronią. tak. I, I postanawiają, że wynajmą osobę do mediacji w tej roli Kasia Chojnacka, która debiutuje na scenie tą rolą yy, i wybiorą spośród siebie jedną osobę, która weźmie winę na siebie, stąd ta tytułowa Twoja wina uh -huh. i pójdzie siedzieć, więc, więc tam rolą tej mediatorki jest to, żeby wybrać tę jedną osobę. Yy, uh -huh. Więc no, to jest sztuka z dużym suspensem, sztuka, która trzyma ciągle w napięciu, trwa godzinę 20, a jednak no, nie odpuszczamy uh -huh. ten widz ciągle jest ciągle w, w, jest, jest świadkiem rollercoasterów uh -huh. i tego, że zaczyna bohaterowie prać brudy między sobą i wychodzą z nich różne tajemnice, także się okazuje, ta, ta, ta przyjaźń że jest poddana bardzo mocnej próbie. No i nie będę spoilerował, no ale sus sus suspens jest ogromny. Jasne, ale w humoru też jest sporo. Jest, tak, Mówiłaś, tylko, tylko, to jest komedio Tylko, że to jest czarny humor, bardzo wisielczy, jak przypuszczam. Tak jest, tak, to jest taki. <śmiech> Zeskalbukoni za Za chwilę mówię, z czego ja się śmieję, no. no. tak, ale to jest rzecz osadzona współcześnie, jak mówisz, tak, w, najbardziej. w to czasach. To jest świetne, ja uważam, że to jest świetnym w ogóle na, na wszelkie korporacyjne imprezy, bo to bo, bo też, też nomenklatura, w, język tego jest taki, że mhm. właśnie dużo korporacyjnych te, terminów, co nie znaczy, że widz, który nie ma na, na, na co nie do czynienia z korporacją, się w tym nie odnajdzie. Mhm. Tak, Także... A reżyserem jest Robert Wichrowski, on też jest autorem tekstu, czy to adaptacja? Robert przerobił ten tekst, mhm. jest taki film Sete Anno hiszpański na Netflixie i, i to jest właśnie... Mm ta oś fabuły. Robert to przerobił na, na sztukę teatralną i naprawdę efekt jest zaskakujący. Ja się cieszę, że Kieślowski kiedyś powiedział, że najważniejsze dla aktora to zaistnie, zaistnieć wyobraźni reżysera i cieszę się, że zaistnieje wyobraźni reżysera Wichrowskiego, mm -hmm. bo pracowałem z nim wcześniej i przy Szpilkach na Giwoncie, i przy serialu Wiadomości z drugiej ręki. Także, także, ale w teatrze jeszcze z nim nie pracowałem. i Kiedyś <śmiech> pytam się Robert, czy ty możesz wszystko reżyserować w ogólnym planie? Mówi mogę. No bo przypomniała mi się taka anegdota z Machulskim Juliuszem, kiedy go zapytam, dlaczego nie reżyseruje w teatrze. Mówi, że no że nie mogę wszystkiego reżyserować w ogólnym planie, prawda? Tak, to, to prawda, to jest tak. ta anegdota. I Wychrowski może, tak? Wychrowski może um. i, i bardzo, bardzo jest sprawne. I, i, I lubi aktorów. a To jest ważne, żeby reżyser lubił aktorów. I um. nie jest takim reżyserem, który narzuca mocno swoje zdanie, tylko raczej czerpie z aktora, jakby szuka jego najpierw propozycji, także przy nim. E, aktor nie czuje się odtwórcą, tylko twórcą przez wielkie twó. <coughs> widzę, że, widzę, że twoje uwagi na temat reżyserii są takie przemyślane i jakby, jakbym czytał notatki człowieka, który zainteresowany jest reżyserią. Bo ty zaistniałeś jako scenarzysta rezerwatu, tego słynnego, wspaniałego rezerwatu. Współscenarzysta, bo no, Łukasz Polkowski tutaj większą rolę odegrał. Jak większą? Ale przecież to ty pisałeś, a on tak, to prawda. No. To, znaczy, ja napisałem pierwszą wersję, ale, ale jak, gdyby nie Łukasz, to ta dramaturgia nie, nie osiągnąłby ty, ty, tego um, rezultatu, który osiągnął, bo tak. ja mam dobre ucho do dialogów, wiesz, ja pamiętam dialogi. Często słyszę różne dialogi. E, teraz zapisuję dialogi między moimi dziećmi, które są fantastyczne, <śmiech> wiesz, i... <śmiech> i, i e, <śmiech> I, i, I tak, natomiast miałem problem z tworzeniem y, po prostu ciągu przyczynowego skutkowego i Aha. tych klejmaksów tego, kiedy z kiedy redakcji, ale nadrobiłem to. Poczytałem mnóstwo mnóstwo y, książek ludzi mądrzejszych ode mnie i, mhm. i jakby teraz y, popełniłem sam samodzielnie scenariusz filmowy i zrealizowałem film. I podjąłeś się też reżyserii. Tak. No właśnie, to jest wiadomość wieczoru, albo wiadomość dnia odzyskany. Tak, to tak. jest. I to jest twój scenariusz. To jest mój scenariusz, ale scenariusz, no najlepszy scenariusz, ja pisze życie, więc jakby natchnęło mnie do napisania go informacje kolegi, które został puszczone przy wieku sześciu lat przez ojca po prostu ojciec wyszedł któregoś dnia bez słowa, nawet się z nie pożegnawszy z domu, zamieszkał trzy bloki dalej i w ogóle dawał, że tego syna nie ma. Ten syn go mijał gdzieś tam, chciał kontaktu, ale, ale, ale też był onieśmielony tym, że, że i, i w ogóle wychowywał się jakby ze świadomością, że ojciec mieszka trzy bloki dalej, ale mm -hmm. nie chce go znać. Mm -hmm. y I to jest właśnie o, o, o tej trudnej relacji, o tym, co się dzieje w umyśle młodego człowieka, jeżeli go opuszcza ojciec, jakie to ma skutki, ta trauma, później, na jego późniejsze życie. Y I to jest też też... Y temat przebaczenia, bo, bo ten ojciec nawiązuje próbę Powrotu do syna po latach. Nie jest to łatwe, ale, ale gdzieś próbują tam się gdzieś mhm. znaleźć w tym mhm. wszystkim. No i jeszcze takie męskie kino, wiesz? Takie męskie, wzruszające A kino. A to ciekawe. Bo, bo, męskie, bo... wzruszające. Tak. I, i jakby Zawsze te... tutaj ten dysonans jest <grym> nieprzypadkowy, tak? Nie, ja też wiesz. Od kiedy nie piję, od 2013 roku, nie boję, się, nie boję się łez. Mhm. Wcześniej się wstydziłem, więc w nie płaczą w takiej kulturze jesteśmy ani innej wychowywani. A ja powiem ci, że pozwalam sobie na bardzo dużo wzruszeń, na tak? bardzo dużo łez. I to jest kino o pękających facetach, to znaczy o facetach, którzy nie wstydzą się łez, mm -hmm. którzy nie wstydzą się mówić o, o swoich emocjach, yy, pokazywać z... tych emocji przede wszystkim, bo tak mamy taki wiesz yy, mm -hmm. schemat, że emocje to jest domena kobiet, kobiet a, my, tak. a my w sobie to dusimy, prawda? I dlatego więcej samobójstw jest wśród facetów, nie? Bo, bo my nie, nie umiemy z tym radzić. A tak kobietki jest. sobie radzą, my sobie, nie wiem, damy w mordę, pójdziemy na wódkę, chociaż my akurat nie pójdziemy, prawda? Nie, <głosy> <głosy> już nie. Tak. Ja również. Słuchaj, ale wydaje mi się, że temat jest taki dosyć aktualny i może trafić na zapotrzebowanie, bo tak jak mówisz, kobiety sobie radzą, kobiety rozmawiają, kobiety mówią, działają, a my się zamykamy w sobie. W filmach i w sztukach w przestrzeni publicznej też tak jest, że jest mniej o facetach, więc jak rozumiem, chcesz tę lukę wypełnić. Kogo w związku z tym zatrudniłeś do tak poważnych głównych ról? Główną rolę gra Filip Górłacz, aktor średniego pokolenia mm -hmm. z tendencją do, do, do, do, do młodszego. Tak I, i ojca gra Andrzej Mastalerz, matkę chorona zanik mięśni gra Marysia Gładkowska. O, wspaniałe Także, trio. Dobre, tak, no. to, to dobre A jak, trio. jak to dobierałeś? Jak ich dobierałeś? Jako no z, już, Filip, z Filipem się poznaliśmy, przy, okre... zrobiłem jeszcze krótki metraż, krótki metraż, który możecie zobaczyć Państwo na YouTubie, nazywa się Spowiedź. Jak piszecie Spowiedź, Marcin Kwaśny, to wam wyskoczy. Tam mam 300 tysięcy wyświetleń i same dobre komentarze. Mhm. Tam, Filip, tam Filip u mnie zagrał. Jakby ten krótki metraż z cudowną muzyką Michała Lorenza. Dla tej muzyki już warto zobaczyć ten film. E... A, i to też sięgnąłeś pod dobre nazwisko Michała tak. Lorenz. Dawno też go nie da, było. Nie było tak. co, dziękuję ci bardzo, że dajesz szansę także tym klasykom, których potrzebujemy. Tak. W każdym razie w każdym razie no. gro ludzi mi powiedział, co, ale co dalej stary, co dalej z tym Jankiem, nie? Bo taki jest, zawieszony jest punkt dosyć mhm. wysoko dramatycznie, co się z nim dalej stanie i, i, i... Dużo ludzi mnie namawiało, żebym pisał dalej tak, I, i, no i siadłem, napisałem i stąd jakby ten odzyskany jest kontynuacją tego krótkiego metrażu uh -huh. spowiedź. Uh -huh. I... uh -huh. I Filip, który no, naturalną koleją rzeczy jest jakby tym tak, no, no, łącznikiem. Słuchaj, ale dzisiaj jak tutaj siedzimy i rozmawiamy w kwietniu, film już jest gotowy. Film jest gotowy. E, jak rozumiem, jakaś postprodukcja jeszcze? Jest teraz kiedy, postprodukcja, kiedy, bardzo Robert wprowadzi... Johnson pisze muzykę wspaniałą Co cudowną. Tak, tak. Robert Robert zobaczył ten film i powiedział, chcę do tego napisać muzykę. Aha. E, Michałowi Lorencowi już głowy nie zawracałem, bo, bo jest dosyć zajętym człowiekiem, mhm. a. A on napisał muzykę do tego mojego krótkiego metrażu, wspaniałą. Natomiast tutaj, tutaj Robert jakby dał mi próbkę swoich możliwości i jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem talentu tego człowieka. Słuchaj, i e, tak jak woli tylko ścisłości informacyjnej, e, e, kiedy chcesz go wprowadzić do kin? W czerwcu, końcówka czerwca będzie. Odzyskany. Tak. tak. E, jak to wszystko uczyniłeś? Siedzi przede mną, myślałem sobie, aktor w wieku więcej niż średnim. A tu się okazuje, że nie, nie. A aktor tak, oczywiście, bo to jest twoje pierwsze rzemiosło, ale jesteś twórcą szeroko pojętych wierszy. Wiesz to, to jest paradoksalne. Momentów za... teatralno-scenicznych. i masz dzieci, Andrzej, powiedzmy, dwójkę, Dwójkę. Ja mam trójkę i powiem ci paradoksalnie, to, to że jest y, trójka dzieci i jestem bardzo mocno zaangażowanym ojcem, y, powoduje, że w człowieku jest jakiś multitasking, który jest domeną zwykle kobiet, bo kobiety potrafią wiele rzeczy na robić, a to się okazuje, że, że faceci też pod warunkiem, że zostaną postawieni pod murem, post zostaną mhm. w takiej mhm. sytuacji. ja no bardzo często jestem w sytuacji, gdzie muszę po prostu odnajdywać, wiesz, logistycznie coś, jak, jak, jakąś po prostu wszystko, jak w Tetris porządkować tak. I, i, i to mi się paradoksalnie przysłu, prz, to przysłużyło aha, do, aha. do też że to jest lepsze tak do, ta, ta do sytuacji do, do, do, do tego, że, że jestem reżyserem, no bo reżyser musi Ej. musi ogarniać wiele rzeczy na planie, kostiumy. Tak scenografię i tak dalej to wszystko naraz. Aczkolwiek ja, moim zawodem wyuczonym jest aktorstwo i nie chcę z niego rezygnować. To jest coś co, co umiem robić i mm -hmm. największym moim sukcesem jest to że się potrafię z tego zawodu utrzymać mm -hmm. od, od wielu lat. Natomiast wiesz no reżyseria to stara incognita i, i to było dla mnie olbrzymie wyzwanie. Czy, go, czy mu sprostałem, to państwo ocenicie idąc do kina mm -hmm. w czerwcu. Natomiast y, ja lubię pracować z aktorem. Ja podobnie mam jak Robert Wichrowski, że lubię aktorów. Mm -hmm. y, nie dlatego, że sam nim jestem, tylko że wiem, że bardzo często ci aktorzy, bardzo dobrzy aktorzy, którzy mają w sobie potencjał, są jak stary nabój w, w broni, której nikt nie umie wystrzelić albo nie chce wystrzelić. Rozumiem, że oni się marnują, nie? Mm -hmm. I ja na przykład widząc tego Filipa Gorłacza, widzę w nim olbrzymi Potencjał, a gość nie skończył, skończył lalki. No. Tak, tak. Lekarstwo, tak. Ja, jak, jak wiesz, jak Maja Komorowska. Tak. I wiesz, a ma po prostu taką plastyczną mordę, takie serducho, które po prostu od razu widać, że, że, to, nie, że to jest aktor gorący, nie, bo Aha. są aktorzy zimni, tacy wyrachowani, którzy, z których tam nie wydobędziesz za wiele, bo, bo oni ci powiedzą, że nie, to, no, tak trzeba. Mhm. A, a ja lubię właśnie takich aktorów gorących. Andrzej Mastalerz, który, który no, gra ojca tego alkoholika w sposób taki, że po prostu no, czapki z głów. Ja nie miałem w ogóle... I na początku się bałem go reżyserować, mówię, kurde kim jestem, wiesz, jak go reżyserował, nie? Mhm. A tymczasem mm, otworzył się bardzo mocno i na te rolę nawet się tak stary poświęcił, że wyobraź sobie, że w Dolince Służewieckiej mieliśmy zdjęcia w listopadzie. I tam jest scena, jak widziałeś na zwiastunie, mhm. że syn uczy ojca pływać. Tak, tak, e, tak. I oni w listopadzie weszli do tego stawu w Dolince Służewieckiej, gdzie woda miała 10 stopni, a nie są morsami. Ja jestem morsem, więc jest. dla mnie to nie byłoby wyzwanie, a dla nich to było olbrzymie wyzwanie, ale poświęcili się tak. Słuchajcie, ty znalazłeś w sobie i potrzebę wyreżyserowania, opowiedzenia historii, ale także odwagę jak rozumiem, do tego, żeby to, to zrobić, prawda, żeby przedstawić to, to światu, więc wielkie szapowa, bo to jest i potrzeba, i odwaga. Ja, z tą odwagą jak jest? Gdzie ją znalazłeś? Wiesz co, ja odwagę znajduję, powiem ci tak, w, w wierze, no, w wierze w Boga, bo się nawróciłem po po 18 latach bycia wyjącym ateistą. Mhm. E, więc więc ja, jakoś ja to zawierzam, bo sam bym tego pewnie nie dźwignął, ale to, że to daje Bogu, mówię, Panie Boże, Ty się tym zajmij, mhm. bo ja mnie to przerasta. Mnie wiele rzeczy przerastało, stary. Do tej pory zresztą mnie przerastał przy tej całej postprodukcji, bo muszę to spinać jakoś. Tak. E, i, i, i, I się śmieję, że Pan Bóg nie powołuje uzdolnionych, tylko uzdolnia powołanych. No ja się gdzieś czuję powołany do tego, żeby o pewnych rzeczach mówić, mhm. Ten film jest wyrazem jakby też mojej, mojej takiej wymowy tego, tego pochwały życia w trzeźwości i, mhm. i tego, wiesz, stary, że no bo ten bohater też się zmaga z pewnymi problemami. No, ojciec jest alkoholikiem. On jest z on dzieckiem jest, on alkoholika, jest DDA, więc też to, ma nie do bory. Tak, więc, więc jakby będąc zresztą, m, mając wielu zresztą trzeźwych kolegów, mhm. tak widzę, że i jak bardzo to, że nie piją, wpływa na ich rozwój no, mentalny, osobowościowy, duchowy, jakkolwiek. No, ile rzeczy ogarniają. Ja sam powiem ci, żebym jednej dziesiątej nie ogarniał z tego, co teraz... gdybym nie był trzeźwy, no. No tak, no bo, no bo siedzisz przed nami człowiek, który przed chwilą zagrał premierowo w sztuce Twoja Wina, a jednocześnie rozmawiamy o jego filmie pełnometrażowym, fabularnym. No co dzień grał w dwóch serialach w telewizji polskiej I, jeszcze. No właśnie, zaraz wracam i co jeszcze? I w klanie. A w klanie. klanie tak, że... od 13 lat już, także to tak, tak przez zasiedzenie tak, że... chyba. A zaraz wracam, to jest taka krotochwilna to... e, e, sytuacja, ale bardzo aktualna, jak rozumiem, tak? Ciągle, no, no już czwarty ciągle... sezon przed nami, więc także... Serio już? Naprawdę. Kiedy to minęło? No, naprawdę stary. ale cieszy się bo cieszę się, bo scenarzyści naprawdę wykazali Aha. się niesamowitą e, wyobraźnią i możemy rodzajem dezynwoltury, bo na, gr na początku grałem strasznego buca, Aha, żeby nie będzie tak, gorzej, tak. a teraz przychodzi ten bohater powoli na dobrą stronę mocy, więc... Aha. <laughs> Słuchaj, a wracając do odzyskanego to Ta odwaga, siła i potrzeba A czy to jest też Potrzeba opowiedzenia tej historii wewnętrzna Czy taka zewnętrzna czy I może, taka, może, i taka. może dla swoich dzieci Może dla innych, może dla siebie Wiesz co, ja to zrobiłem z, duży, z potrzeby serca To nie był film z wyrachowania, że nagle teraz będę wiesz, Marcinem Kwaśnym reżyserem I zaistnienie w swojej własnej wyobraźni Jako ktoś lepszy, nie bo po to po prostu, żeby się wyrazić to, co gdzieś tam y, mam do powiedzenia, a, a no, reżyser jest takim chyba najpełniejszą formą oddania, tego obraz, prawda, tego, że, że, że, że można, można powiedzieć bardzo dużo, i y, y, y, y te rozmowy ojca z synem, mhm. y, myślę, że są istotne, że, że są uniwersalne, że każdy z nas ma jakiś problem czy miał z, z, z rodziciela, z naszymi rodzicami. Tak, absolutnie. I, I ważne jest też ten temat przebaczenia. Przebaczenia sobie, przebaczenia mm -hmm. drugiemu mm -hmm. człowiekowi po to, żeby nie targać tego bagażu, mm -hmm. wiesz żeby po prostu się samemu nie No dobrze, ale twoi umieścić. bohaterowie wiedzą, że przebaczenie jest tutaj rodzajem wyjścia. Dochodzą z sytuacji... do tego, bardzo powoli okay. do tego dochodzą. Mm -hmm. to, to jest sytuacja taka, że główny bohater Janek chciałby ojcu przebaczyć, ale nie potrafi. Mm -hmm. Nie potrafi. No właśnie, to bo skąd ma to ta, wiedzieć? Ta, ta, ta, ta, ta zadra, ta drzazga mm. w sercu jest tak duża, że nie potrafi. Więc y, czy to się, y, to, to się wydarzy oczywiście, mm -hmm. ale, ale w sposób bardzo zaskakujący dla samego głównego bohatera. Tam nie ma takich oczywistych odpowiedzi, mm. zero-jedynkowych mm. sytuacji. Tylko, tylko naprawdę pochyliliśmy się na tym, wszyscy wspólnie. I też yy, człowiek, który sprawował opiekę artystyczną nad tym kinem, Łukasz Kerwowski bardzo mi pomógł, o, doświadczony, wspaniałe. doświadczony reżyser. Także także ja cenię bardzo jego kino i, i tutaj jakby bez jego pomocy pewnie to by się nie, wszystko nie udało. Tak jest opieka artystyczna i nadzór powiedzmy artystyczny. To, to jest bardzo ważne, ale scenariusz pisałeś sam, <śmiech> prawda? Jak wychodząc z tego punktu mhm. założenia pisałeś sam. Tak. Tak, czyli to był twój powrót do tego, co zrobiłeś przy rezerwacie. Czyli coś cię zawsze... Czy główny bohater mieszka na warszawskiej Pradze. To też był taki moje pound-down trochę do, do rezerwatu. Aha, no tak. I... Bo ty chłopak praski jesteś. Związaną. Ja tam dużo lat spędziłem, tak. tak. Tak, <głosy <białostockiej>. <głosy> tak jest. Nawet, drodzy państwo, parę razy z, z Marcinem właśnie mijaliśmy się na różnych rogach i przejściach dla pieszych podziemnych lub innych właśnie w tamtej praskiej okolicy. Bo, to to, kierka w kierma. Oni zawijaliśmy na kwadrat. Nie? Ząbkowska i Brzeska. Tak. Oczywiście. Nasze rewiry, nasze, nasze, nasza kwatera. Nasz kwadrat, przepraszam. Tak. No dobrze. A w, jeśli chodzi o reżyserię, to jak mówisz, to jest funkcja i umiejętność, która musi skupiać wiele rzeczy, bo rozmawiasz a prowadzisz aktorów b, ogarniesz całość produkcji c. Nawet nie będąc producentem, jedziesz do kompozytora, wybierasz go i namawiasz go do, do tego, żeby ci stworzył muzykę, o której już wiesz, jaka ma być w zasadzie, prawda? Tak. Więc to ale... jest tak multitasking. tak. Ale to nazywałeś... tutaj Roberto Janssonowi daje duże pole do, do działania, dlatego Aha. że Robert jakby przekonał mnie, że pokazał mi parę tematów, które chciałby użyć i te tematy mnie totalnie urzekły, więc to będzie muzyka bardzo kameralna, w zasadzie fortepian, skrzypce, Y, może Wielonczela i, i, i tyle tak naprawdę, bo tutaj więcej nie potrzeba. Tutaj nie jest kino jakieś y, rozbuchane. Tak jest, tak, to tak. Bardzo, bardzo, jak w soczewce, skupiające się na, na, mm, na tych bohaterach. Mhm. Y, i A kogo wybrać na operatora, przepraszam, bo to jest też bardzo młody ważne. Młody człowiek Janusz Dybowski po, po, po łódzkiej szkole okay. filmowej. No, Codzień mieszkający w Hiszpanii. E, to jest jego debiut, więc, więc razem debiutujemy. E, on wcześniej, pracowałem z nim przy, przy spowiedzi, więc... A rozumiem. I on ci daje ten komfort kadru, który potrzebujesz mieć jako reżyser tak, i zająć tak. ja się to, to jest, Właśnie to jest niesamowite, że jakby mając Janusza jestem spokojny o to, że obraz będzie odpowiedni i nie muszę się już martwić w jakim... W, gdzie postawić kamerę, prawda, bo to jest jakby najważniejsze. Tak, tak. E, wiadomo, jak Polański postawił kamerę, kamerę w dziecku Rozmery, no to wszyscy zaglądali, tam chcieli zajrzeć prawda, do środka. Tak jest, no. tak, tak. Więc co, Janusz, Janusz ma bardzo duże wyczucie i też y, idzie za, za aktorem. To nie jest tak, że to jest obraz dla obrazu, żeby było ładnie, żeby było ładnie świecić i tak dalej, tylko widać, że myśmy dużo rozmawiali przed... O tym, jak to ma wyglądać, więc, więc to, to, to. Jedno tylko pytanie. Skąd wziąłeś na to pieniądze? Jak to ogarnąłeś finansowo, przepraszam. Ech. Ale chciałbym się dowiedzieć, no, tam... znowu y, siła wyższa? Wiesz, to nie, tak, nie, nie, nie są nie, nie, naprawdę. naprawdę ja Wróćmy, pani Boże, no to jeżeli to ma być jakiś ten film ważny, to, to proszę cię z... pomóż mi. No i gdzieś tam oczywiście trzeba modlić się tak, jakby Pan Bóg był wszechmogący, ale działać tak, jakby wszystko zależało od człowieka. Mhm. <śmiech> Oczywiście wiele nie zależy, ale, ale próbować trzeba. Producentem jest moja fundacja, Fundacja Między Słowami, która wcześniej Zrobiła parę, parę, parę sztuk. Jeden pełny metraż mamy na koncie. Jeden krótki. No i oprócz spółek z państwa, mhm. takich jak KGHM, bo kto nie ma miedzi, niech w domu siedzi, LOTTO, także no sporo tego było, więc oprócz tego byli, byli ludzie prywatni inwestorzy. Coś z z Także, także bardzo dziękuję Aha. Adamowi, Mirkowi i Szyszkowi za, za pomoc, bo bez was by ten film no nie i, powstał. No i jak rozumiem, Miasto Tarnów może być już bardzo dumne ze swojego obywatela. No, wiesz, no, mój brat, który jest prezydentem Tarnowa, jeszcze żadny klucz mi nie dał, wiesz. No, ale... Do własnego domu, a co dopiero do miasta. No ale nie? wyobrażam sobie, że premiery w Tarnowie mu nie odmówisz, prawda? Oczywiście. Pokazania ja. tego filmu. że jest tarnowska nagroda filmowa, więc... No więc właśnie. Dobra, fajnie. Dziękujemy za, za te informacje, za te dobre wieści i dobre wiadomości. Odzyskany w czerwcu pojawi się w kinach film z Andrzejem Mastalerzem i Filipem Gurłaczem w reżyserii i według scenariusza Marcina Kwaśnego, a... Y... Twoja wina to jest spektakl, który będzie jeździł po Polsce? Będzie jeździł po Polsce, tak. Gramy go jeszcze raz w Warszawie w Promie Kultury 14 maja. Zapraszam serdecznie mm -hmm. na Saską Kępę, a potem będziemy jeździć po Polsce czerwiec, wrzesień. Także zobaczycie nas Państwo. Może u siebie w mieście. Bardzo dobrze. Marcin Kwaśny był gościem audycji Kierunek Kino i ta wizyta pokazała, że to jest słuszny kierunek. Kierunek Kino. Marcin, tak. bardzo Ci dziękuję, dziękuję bardzo. za niezwykłe bardzo niespodziewane i bardzo pozytywnie niespodziewane spotkanie na radiowym naszym szlaku. Marcin Kwaśny, nasz gość, a my kończymy tę audycję i zapraszamy za tydzień o tej samej porze. Kierunek Kino.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 Autopromocja. Za 29 minut, godzina 10. Gość Polskiego Radia 24. A w naszym studiu pan Łukasz Paszkiewicz, prawnik, ekspert do spraw finansów. Dzień dobry. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. A będziemy mówić o bardzo trudnym temacie. O temacie, który mam wrażenie dosyć regularnie powraca, bo. Od lat, mimo że pojawiają się nowe rozwiązania, nowe pomysły, nowe propozycje, od lat jest problemem. A mowa o alimentach. Ponad milion dzieci w Polsce nie otrzymuje należnych im alimentów. Łączny dług liczy się już w miliardach, właściwie w kilkunastu miliardach złotych. Choć wydaje się, że przepisy są klarowne, w miarę dobrze zbudowane, no to w praktyce wielu rodziców ma dzieci ma bardzo duży problem z uzyskaniem alimentów. Z kolei spora część rodziców wyjątkowo skutecznie unika ich płacenia. I właściwie już na samym początku jest problem, bo od czego zacząć? Czy od, od skali problemu, czy od tego, dlaczego mimo tych przepisów to się cały czas dzieje, czy też może od tego aspektu no, bardziej ekonomicznego? No pan redaktor tutaj bardzo to dobrze ujął, bo rzeczywiście mamy do czynienia z takim trochę paradoksem, bo z jednej strony działania, powiedzmy, rządu gdzieś w poprzedniej ekipie zostało zapoczątkowane, czyli za reforma artykułu 209 Kodeksu Karnego, czyli uściślenie odpowiedzialności nawet karnej dłużnika alimentacyjnego w pewnym momencie przyniosła efekt, bo Statystyki pokazały, że w dłużników mniej, że fundusz alimentacyjny miał większą ściągalność, bo wcześniej było 16%, teraz 42%. Ale tak jak pan redaktor podkreślił słusznie, a z drugiej strony rośnie nam dług alimentacyjny, który przekracza dzisiaj 16 miliardów złotych i rośnie nam liczba tych dłużników. I w mojej ocenie sytuacja jest taka, że e, dlaczego tak się dzieje? No, dzieje się też dlatego w mojej ocenie, że Poprzednie działania rządu, czyli system jest dobry, nazwijmy to, ale można w pewne rzeczy udoskonalić, z ja powiem, jakie, jakie moim zdaniem, natomiast dlaczego tak się dzieje? Oni nie uwzględnili troszeczkę zmiany struktury społecznej naszego społeczeństwa. Zmierzam do, do związków partnerskich. Mamy wzrost związków partnerskich, 3%, to było 2011, teraz już jest około 9%. Jak pokazują badania, ale nie z Polski z Polski to niektórzy naukowcy wyciągają wnioski z danych gusowskich, ale te związki są partnerskie są mniej trwałe i one są. Ci partnerzy są nastawieni na, na mniej zobowiązań z natury. W związku z tym rośnie nam, rośnie nam liczba rozpadów związków. W związku z tym rośnie nam liczba obowiązków alimentacyjnych. I ci, którzy są też ze związków partnerskich, czują się mniej zobowiązani do tego, żeby płacić. Podam przykład, jak to i co można jak to rozwiązać. Ale przepraszam, ale rozumiem, że to jest tylko ich wyobrażenie, bo w świetle prawa tu Dokładnie nie ma różnicy. W świetle prawa, jeśli chodzi o obowiązek alimentacyjny na dzieci, jest taki sam. Jedyna różnica jest tylko obowiązku alimentacyjnego na w, ewentualnie współmałżonka. Czyli jeżeli mamy małżeństwo, to wówczas ten, który w przypadku rozwodu może być obowiązek alimentacyjny także na przykład na żonę albo na drugiego małżonka pozostającego w niedostatku. To może być też mężczyzna. W przypadku dzieci prawnie jest toż samo, Ale zwiększa nam się cała zjawisko i skala. I powiem panu przykład szwajcarski. Uważam, że u nas powinno być podobne rozwiązanie. W Szwajcarii, jeżeli się rodzi dziecko z związku partnerskiego, to w momencie narodzin gmina na przykład Zurich odnotowuje ten fakt. Przychodzi urzędnik z gminy Zurich do rodziców lub rodzica, w zależności czy mieszkają razem, czy osobno, tam, gdzie jest zamieszkanie dziecka i mówi, jak jest załatwiona sprawa obowiązków no, ułożenia na to dziecko. I wtedy jeżeli, a taki znałem przykład, jeżeli matka mówi, a proszę pana, to są moja sprawa i tego partnera, to urzędnik wtedy mówi, nie, to nie jest państwa sprawa, to jest sprawa też nasza, dlatego że ja reprezentuję interesy pani syna. Bo jeżeli cokolwiek będzie nie tak, to konsekwencje będzie podnosiła gmina. Tak samo jak ponosi u nas. I tylko tam już kazano jej zawrzeć umowę z tym partnerem, w jaki sposób będą łożyli na dziecko. Bo różnica w małżeństwie polega na tym, że mamy musimy wspólnie łożyć na dziecko i to jest określone, a tu nie. I teraz to wszystko, po, po, to wszystko sprawia, że jest, zmniejsza się ryzyko właśnie ewentualnego długu alimentacyjnego. W przyszłości uważam, że powinno być podobne nas rozwiązanie, dlatego że jeżeli mamy w rozwód, no to od razu są ustalenia alimenty, a w związkach partnerskich po pierwsze nie zawsze dochodzi do sprawy sądowej. Jeżeli dochodzi, no to potem też jest, jest, jest problem jakby ze świadomością egzekwowania. A ja bym chciał powiedzieć słuchaczom, czy to paniom czy panom, którzy mają takie problemy, żeby po prostu prawo umożliwia im skuteczne ściganie dłużników alimentacyjnych i trzeba mieć tego świadomość. Nowe prawo daje nawet odpowiedzialność karną. Jeżeli ktoś nie płaci 3 miesiące alimentów, odpowiada karnie. Nawet do pozbawienia wolności. Dzisiaj się postuluje, żeby zamiast go pozbawiać wolności, dawać mu tą bransoletę, żeby on chodził, ale żeby miał sankcje. I to prawo też jest ciekawe, dobrze skonstruowane uważam nas w Polsce, pod tym względem, że ono mówi, jeżeli ty z dłużniku w ciągu 30 dni od dnia rozprawy spłacisz ten dług, to my cię nie będziemy obciążać karnie. Czyli daje mu marchewkę, daje mu szansę. I ów część też rodziców nie korzysta, wie pan, z tego. Ale też jeżeli pan pozwoli dwie kwestie, to oczywiście. najpierw Szwajcaria, bo nie ukrywam, mam pewne wątpliwości, jak na przykład tego typu rozwiązania by byłyby w Polsce mhm. przyjęte. Bo wyobrażam sobie, że momentalnie pojawiłoby się mnóstwo głosów, tak. że państwo y, ingeruje, proszę bardzo, tutaj w nasze ustalenia y, zamach y, na wolność. Tak, to Kogu, tak by było. Kogóż to powinno interesować, jak my się dogadujemy. Tak by było. Oczywiście do momentu, kiedy sytuacja stałaby się mniej przyjemna i wtedy już państwo byłoby mhm. jak najbardziej potrzebne do tego, żeby mhm. pomóc i, i, i wspomagać. A druga rzecz, no skoro mamy... Y, to po raz kolejny mam wrażenie, jeżeli chodzi o polskie prawo, takie, takie y, y, przekonanie się pojawia. Jeżeli mamy dobrze skonstruowane prawo, które y, przynajmniej na papierze y, zabezpiecza nas, dobrze reaguje, dobrze odpowiada na pewne potrzeby, no to jak zwykle w Polsce problem jest, rozumiem, z, z egzekucją tego prawa. Tak. to Jak to, w wielu to, innych obszarach. To, to oczywiście tak. To wracając od początku. Tak ma pan rację. Byłby podniósł serwetę, to na pewno, ale muszę panu powiedzieć, że ja uważam że mamy dwa dzisiaj wyjścia. Pierwsze wyjście to jest zapobiegać. Czyli to znaczy... tłumaczyć model szwajcarski. Tłumaczyć? szwajcarski mhm. Ale jeszcze tłumaczyć młodym ludziom w ogóle zmienić mentalność. Czyli z hachsła rób ta co ta tłumaczyć młodzieży czy młodym rodzicom, że miłość to jest odpowiedzialność. Że walczy o związki. Że to jest ważne. Dlatego, że statystyki też pokazują, że w sytuacjach rozwodów to nie tylko jest problem alimentów, ale jest problem obciążeń psychicznych czy można powiedzieć, tych dzieci i ich potem problem z tym, żeby oni formowali nowe związki i zakładali nowe rodziny. Teraz i trzeba uświadomić ludziom, że to je właśnie jest problem społeczny i problem gospodarczy, ponieważ jakiekolwiek ryzyka związane z alimentami potem ponosi państwo w postaci funduszu alimentacyjnego, ponosi też społeczeństwo w postaci rozbitych rodzin i problemów z psychiką, psychoanalitycy, psychiatrzy wchodzą w grę, i to wszystko ponosimy po tym problem jako społeczeństwo, co przekłada się na demografię. W związku z tym w pewnym momencie musimy zacząć zmieniać i wracać gdzieś, do zacząć mówić o tych problemach, bo my o tych problemach, nie pan zwrócił uwagę, ale w ogóle nie mówimy. Teraz jeżeli chodzi o egzekwcję prawa, tak, no, powinno być lepsze, natomiast y mamy na dwóch poziomach. Na poziomie sądu, czyli te sprawy powinny odbywać się w trybie pilnym, bo to są ważne rzeczy dla dzieci, a sprawy w sądach się przeciągają, to kwestie zarówno w rozwodowe, niech pan zwrócił uwagę, jak i kwestie ustawiania momentów. I druga rzecz, powinno być współpraca organów państwa z komornikami. Mam na myśli tutaj ryzyko takie, że ten dłużnik alimentacyjny ucieka z majątkiem i go ukrywa. I mhm. to powinno być współpraca i z ZUS-em, urzędami skarbowymi, prokuratorami i tak gdzie można ten majątek wychwycić ewentualnie. Ja nie ukrywam, że słyszałem o sytuacjach, w których... I bardziej dotyczyło to panów, przynajmniej te sytuacje, których, które mhm. ja poznałem, w których panowie dogadywali się ze swoimi przełożonymi, że jakąś tak. część pensji dostają oficjalnie, natomiast cała reszta trafia do nich pod stołem, no właśnie, żeby komornik im nie wszedł na, na całość. To ma pan, ma pan rację, dlatego teraz są też projekty takie, żeby zaostrzyć to i żeby surowo karać pracodawców, którzy właśnie uczestniczą w tym procederze, a te procedery można szybko wychwytywać obecnie, dlatego że no, zastępujemy obieg gotówkowy obiektem bezgo obiegiem bezgotówkowym i, i, i skutecznie z tym walczymy. I uważam, że powinno być to y zaostrzone, żeby wyeliminować takie ryzyka, ale ma pan rację. Właśnie jest tego rodzaju ucieczka i to jest jeden z powodów, dlaczego jest taki nawis. Y i, I drugi po prostu musimy egzekwować, czyli te Panie, jak Pan wiemy, że dotyczy ten problemy testów panów zazwyczaj, panie powinny szybko reagować, czyli nie czekać. Znam takie osoby, które sam się dziwię, mówią, a to czemu nie, nie dajecie do komornika? Na przykład zalegał z trzy miesiąca albo coś tam. Ja mówię, no musicie, nie możecie tu wspierać, być mię mięcy, bo walczycie właśnie o prawa dziecka. W związku z tym trzeba jak najszybciej dawać do komornika i nauczyć tych dłużników, żeby on wiedział, że jak on się spóźni, to od razu ma komornika. Dzisiaj to jest możliwe. I wtedy będzie traktował to zobowiązanie jako priorytetowe, a nie na samym końcu. I chcę jeszcze zwrócić jedną uwagę, że jeżeli my tych, tym, tym dłużnikom pobłażamy, to potem nawet jak on by chciał spłacić ten dług, to ma problem, bo mu narósł. Bo dzisiaj średni dług alimentacyjny to jest 50 parę tysięcy złotych. Wcześniej było 40 parę. I teraz jeżeli on ma płacić, nie wiem, 800-1500 złotych miesięcznie, to on to jest w stanie zapłacić, ale jeżeli to się zbierze przez rok, to potem on sam jest w kropce, nawet jakby chciał. Że, on, że, że, że, że nie mm -hmm. zapłaciło się zł. No dobrze, ale na to te, te, rozumiem oczywiście, przy, dobrze, przy dobrej woli tak też są metody. No. Można spłacać z górką, to znaczy jeżeli nawet mamy ten e, dług w wysokości 40-50 tysięcy mm -hmm. złotych, a nasze zobowiązania tak. miesięczne wynoszą 1000 złotych, tak. no to w momencie, kiedy dogadujemy się i chcemy wyjść na prostą, nie musimy od razu wpłacać 50 tysięcy. Nie wiem, spłacajmy po półtora, spłacajmy tak, tak. po dwa Można tak zauważyć. Oczywiście, gdy jeszcze jest sprawa karna, to wtedy już jest problem większy bo wtedy podlegamy do świadomości karnej, że nie spłacimy wszystkiego. Natomiast... No to może tu powinna być minimalnie większa elastyczność. Powinna być i teraz jest jeszcze jeden model, który nowe Ministerstwo Sprawiedliwości powiem tak nowe, czyli obecne, e, zamierza zrobić. To jest to, żeby e, zmienić e, systemowo e, strukturę opieki nad, nad dziećmi do przemiennej. I wówczas nie ma problemu alimentacyjnego, no bo według nawet kodeksu rodzinnego, opiekuńczego, Małżonkowie w częściach równych muszą e, łożyć na dzieci, w związku z tym jeżeli dziecko mieszka dwa tygodnie z jednym rodzicem, dwa tygodnie z drugim, no to nie ma tego obowiązku alimentacyjnego i po prostu jest dzielenie i do tego zmierza ministerstwo. Może to też jest jedno z rozwiązań. Choć oczywiście to się nie sprawdzi w każdej sytuacji. No bo oczywiście. Doskonale wiemy o tym, że są różne historie związków tak. małżeństw. To raz. Dwa, co w sytuacji, kiedy na przykład rodzice mieszkają w różnych miejscach, w różnych miejscowościach, tak, a, tak, a dziecko jest, chodzi do szkoły. To, tak, dokładnie. To jest, to jest ten problem, patrzy się na dobro dziecka. Dlatego no, ja uważam, że, że po pierwsze, jeśli chodzi o skuteczność, to powinno być zacieśnienie współpracy organów państwa po to, żeby skutecznie tego dłużnika alimentacyjnego ścigać. To, co pan redaktor powiedział, umożliwiać kombinacje z pracodawcami. Druga rzecz, powinniśmy też wprowadzać no, edukację dla młodzieży na temat życia w ogóle w rodzinie, bo mam wrażenie, że tutaj jesteśmy w bardzo, bardzo złej sytuacji, bo dajemy właśnie taką możliwość rób ta co ta pobłażliwości, lekkości rozwiązania związków, a powinniśmy o jej ocenie o te związki walczyć i doprowadzać do tego, żeby było jak najmniej rozstań, wtedy będziemy mieli jak najmniej problemów. A tak sobie robią tylko problemy i trzeba tu młodzieży to tłumaczyć, że to liczy się i forma tego związku jednak. Jeżeli chcemy zmniejszać ryzyko, no to jednak, jednak mamy małżeństwa, chociaż te też mamy statystycznie, że mamy tych rozwodów coraz więcej, ale w Europie nie jesteśmy przodownikami, jesteśmy w średniej stawce. Są inni, którzy przodują w tych rozstaniach. To jeszcze jedna kwestia. Na ile w jakiejś mierze być może problemem jest też to, że Różne służby na różnych poziomach albo na, na, na różnych etapach tych, tych, tych spraw, tych problemów, no, działają same sobie. Pan wspomniał o czymś takim, no i myślę sobie, na ile na przykład zacieśnienie współpracy, na przykład sprawienie, że pewne informacje, one by razem ze sprawą no, przepływały, nie wiem, z urzędu do urzędu, z jednej instytucji do drugiej instytucji, na ile to by uprościło sprawę, na ile to sprawiłoby, że pewne rzeczy byłyby łatwiejsze i tak naprawdę każda kolejna instytucja nie musiałaby od początku tak naprawdę po W kopać. mojej ocenie, panie rektorze, jest to kluczowe. Ja jestem... A jest z tym problem? Jest z tym problem. Ja uważam, że powinno być bardziej, bardziej zacieśnienie. Oczywiście w mojej ocenie rządzący są tego świadomi. Nie wiem, na jakim etapie będą to wprowadzać. Pewnie będą to wprowadzać. Może mają inne rzeczy teraz na, na, na głowie, nazwijmy to. Ale, ale problem jest e, e, ważny, dlatego że jeżeli byłaby współpraca pomiędzy na przykład nie wiem, urzędami skarbowymi i tak dalej, to wtedy wiemy, czy ten co się dzieje z tym, z tym dłużnikiem? Jaka była jego sytuacja wcześniej majątkowa, można powiedzieć, po pitach, po nawet samochodów, prawda? Co się dzieje i co się stało w momencie, kiedy on miał płacić alimenty? Jeżeli nastąpiło uszczuplenie dochodów i tak dalej, no to wiemy, że już ta sytuacja jest podejrzana. Wtedy trzeba to badać i, i sprawdzać, i kontrolować. I, I wtedy uważam, że nie byłoby kombinowania. Bo szczerze mówiąc, obowiązki w mojej ocenie, dzisiaj to się dzieje, te średnie alimenty, które są przyznawane do tego, ile dzisiaj zarabiamy średnio, nie są aż tak duże. I ja uważam, że nawet są mniej, małe niż powinny być realnie. Dlatego, że koszty życia drastycznie nam wzrosły w ostatnich no, każdy, latach. Każdy, kto wychowuje dziecko, myślę, że no ma, ma tego świadomość. No. Ale to jeszcze jedna kwestia. Na ile to wszystko, o czym rozmawiamy, wiąże się z jeszcze jednym wyzwaniem. To znaczy z takim być może patrzeniem z pobłażaniem na sam, na sam problem. To, to nie jest morderstwo, e, to nie jest jakieś ciężkie przestępstwo, więc to nie jest aż tak poważna sprawa, żeby się nią rzeczywiście no w pierwszej właśnie, kolejności zajmować. Właśnie dlatego ja powtarzam, że powinniśmy, to pan redaktor ma rację, ja powtarzam, że powinniśmy właśnie to, co my dzisiaj mówimy, to są skutki. Ale trzeba właśnie patrzeć i iść w tym kierunku, żeby zapobiegać tym zdarzeniom, czyli zmieniać myślenie młodzieży, zmieniać myślenie młodego człowieka, jeśli chodzi o związek, odpowiedzialność, relacje, żeby nie tłumaczyć, że można się samemu realizować, bo to potem są problemy, bo człowiek jest, jak to się mówi, zwierzęciem stadnym i z drugiej strony to, co pan mówi, kwestie honorowe, odpowiedzialności, żeby ten, kto nie płaci alimentów, był piętnowany, a nie jeszcze mu się pomaga w tym, yy, tak jak jak wspomnijmy tego pracodawcę, przecież to jest działanie przeciwko dzieciom. No a, a, a dzisiaj z, z punktu widzenia naszej demografii tragicznej, bo 1,3 mamy na kobietę, a muszę panu powiedzieć, że statystycznie taką ciekawostkę, w, w, w 1960 roku średni, średni wiek Polaka to był 29 lat, teraz jest 43, czyli tych dzieci mamy mało, w za rok, dwa mamy, będzie nas 37 milionów, było nas 38. W związku z tym musimy dbać o te dzieci, bo to jest przyszłość naszego kraju i takiego alimenciarza trzeba piętnować, no i tyle. I, i, i, I to powinno się o tym mówić, trzeba robić o tym kampanie, pewnie społeczne trzeba w... i trzeba też zmieniać myślenie, moim zdaniem, w domach, w szkołach, we wszystkim, no. To kolejna sprawa, ten aspekt ekonomiczny, no bo w tym podejściu do, do, do problemu bardzo rzadko zapominamy o tym, że niepłacenie, niepłacenie alimentów to nie jest tylko kwestia prawna, sądowa, tak. kwestia honorowa i dalej. Efekt to jest... Zubożenie życia y, tak, danej rodziny jest, czy też danego efekty dziecka. Efekty są dwa. Zubożenie życia y, rodziny, czyli tego rodzica, który zostaje z dzieckiem. Zubożenie możliwości rozwoju danego dziecka. Co potem ma znowu wpływ, ja patrzę cały czas na państwo, ma wpływ na państwo, na jego gospodarkę, na, na to, jaki ten obywatel będzie wykształcony, jakie on będzie miał obciążenia, bo on potem będzie musiał biedny podlegać jakimś tam Często chodzą dzieci do psychologa i tak dalej, nie dają sobie z tym rady i konsekwencje dla państwa, obciążenia państwa, bo dzisiaj panie redaktorze są to obciążenia gmin. Jeżeli mamy te 16 miliardów, to oczywiście wchodzi fundusz alimentacyjny, który został ostatnio zwiększony w 2024 roku do 1000 złotych. Są tam tylko ramki pewne, dochodowości, nie wszyscy się na to łapią, ale ci, którzy się na to nie załapią, to mają tragiczną sytuację finansową. Ci, którzy korzystając z tego funduszu, to gminy wypłacają, czyli znowu idzie to z naszych podatków. Czyli ma to kon konsekwencje i gospodarcze, ale ja uważam też bardzo ważne psychiczne, społeczne. Dla tej młodzieży, dla tych dzieci. I, i, i, i to jest dla mnie najważniejsze. My dzisiaj mamy problem, yy, o czym też się rzadko mówi, ale... Potężny ze specjalistami psychologii dziecięcej i tak dalej. Nie ma. No, to jest problem, o, się, o którym się mówiło no, wielu wielu no, lat. Ale to, no, ale to właśnie sami robimy, doprowadzamy. To, co dzisiaj my mówimy, to jest pewne, pewien taki mały punkt, który się do tego dokłada. Ale jeszcze jedna kwestia, bo rozmawiamy o alimentach, natomiast tak. pan w jednym momencie tylko wspomniał o tym, że te alimenty, które są zasądzane, one patrząc na koszty życia, rzeczywiście nie wyglądają jakoś mhm. wysoko, bo jeżeli czytam, że w latach 20, 2024-2025 mhm. analizy kancelarii prawnych wskazały, że taką kwotą, która jest najczęściej zasądzana przez sądy, jeżeli chodzi o alimenty, to jest kwota w przedziale od 800 tak, do 1500, do 1500, tak, do 1500, tak. do 1500 mhm. złotych miesięcy. W większych miastach... No, dwa no, tysiące może być nie, od, nie, nie 800 jest tym dolnym progiem, tylko tysiąc złotych, więc troszeczkę tak. więcej. No, ale myślę sobie, patrząc na Warszawę, na koszty życia, patrząc na to, ile kosztuje utrzymanie dziecka, tysiąc złotych miesięcznie, no plus powiedzmy drugi tysiąc, które teoretycznie daje druga strona, tak? Bardzo mało. Dwa tysiące złotych na dziecko. Hmm. No to, ja wiem. Ja to tak nie są s... poważne pieniądze. Ale ja tak samo, ja, ja, ja, ja tak samo myślę... Wie pan Ja szczęśliwy oczywiście nie jestem rozwodnikiem i, i, i, I mam dzieci w domu I dlatego widzę ile te dzieci kosztują I... Dziecko w wieku szkolnym Oprócz no to... tego, że trzeba je wyżywić, ubrać no to, ale... no, Trzeba je też wysłać chociażby na jakieś zajęcia Na zajęcia Na spotkania z młodzieżą Jest problem w kwestii Ubrań, wyżywienie Wyjazdy, Ferie, kolonie tak. To jest za mało ja uważam, że, powinny być, że powinno być więcej, dlatego że to... Pan, mam wrażenie w Polsce u nas, że my jesteśmy bogaci niż statystyki wskazują. E, widzę to po różnych Znaczy, no Przepraszam, ja się uśmiecham, ale akurat powiedzenie, że Polacy <grym> potrafią wydawać więcej niż zarabiają, to, to nie jest nic nowego. <grym> no, i, I dlatego i dlatego te alimenty są liczone jakichś statystyk, prawda? Te statystyki czasami no, są e, trochę odbiegają od rzeczywistości. Dlatego uważam, że, że to są za małe te alimenty, a jeżeli, a jeżeli rodzice... Bo chodzi o to, żeby być odpowiedzialnym za, to, co, za swoje działania. No dobrze, ale gdyby, chodzi... gdyby tak było, to nie, nie byłoby teraz powodu do rozmowy, prawda? Gdyby ta odpowiedzialność rzeczywiście w nas była. Tak, nie gdyby... byłoby o czym rozmawiać, bo albo po prostu no, te związki byłyby trwalsze. Być może nie tak łatwo byłoby się rozchodzić, a no. no, jeżeli by nawet do tego doszło no to byśmy mieli świadomość tego, że jednak to dziecko, które zostało u naszego partnera, partnerki, mm. ono wymaga też naszej opieki i naszego wsparcia i po prostu te alimenty byłyby płacone. Były płacone, tak. No I, i, I nie musielibyśmy dzisiaj siedzieć. <laughs> tak, nie byłoby problemu, ten problem jest. No i dlatego właśnie ten problem, ten, ja uważam, że ten problem będzie narastał, ale będzie on narastał z uwagi na to, że coraz więcej się e, rozstaje I to, jest, i to już są twarde statystyki, e, Coraz więcej e, młodzieży właśnie wychowywane jest teraz przez jednego. Teraz znowu to, co mówiłem, są modne, te przemienne. Wtedy tego problem alimentów nie występuje. E, ale w, musi być to problem uregulowany systemowo. My nie uregulujemy problemu wysokości. Ja tylko mogę powiedzieć, że w mojej ocenie są to za niskie. Na pewno. A nie ma ryzyka, że no znów zastanawiam się nad taką no. właśnie naj, najprostszą reakcją, że gdyby te alimenty poszły w górę, to tym bardziej e, wielu rodziców starałoby się ich unikać. No, nie, Bardzo albo, proste przełożenie. Albo starałoby się odpowiedzialny, bo ja mhm. mam wrażenie dzisiaj, że to jest wszystko łatwo, bo niech pan zwróci uwagę. Zawsze tłumaczyłem, powiedzmy, jeżeli rozważam instytucję małżeństwa związku partnerskiego, no małżeństwo zostało stworzone tam kilka tysięcy lat instytucja w ochronie, nazwijmy to przede wszystkim też pań. I dlatego, dlatego, jak jest rozwód, to mogą być alimenty na małżonka. Związki partnerskie są związkami, w którym tak naprawdę, oprócz tego, że prawnie alimenty na dzieci są takie, to to, to same, powiedzmy, jesteśmy regulacja. Ale... Dla dzieci, dla dzieci, to dzieci dajmy, przepraszam, tak. tak. Ale obowiązki stron, już tych prawa stron są diametralnie różne. I teraz my doprowadzamy do tego, że my się łatwo rozstajemy. Niech pan zwróci uwagę, kiedyś, jeżeli nawet w rodzinach, to pamiętaj na aspekcie społecznym, w rodzinach, jeżeli ktoś się rozstawił, to cała rodzina walczyła, żeby małżeństwo utrzymać. Łącznie z, z teściami czy rodzicami. A dzisiaj się mówi, no jak ci nie pasuje, no to nie i tak dalej. Łatwo nam to przychodzi, doprowadzamy do wielkich problemów i potem no jeżeli, i potem rozmawiamy sobie tutaj w studio, no, bo, bo, bo, bo, bo, co, bo, bo mamy społeczeństwo takie, jakie mamy i, to, i, i z roku na rok narasta nam coraz większy problem, mimo że system państwa się zacieśnia. Dlatego u, w, uważam, że trzeba zacząć zmieniać myślenie. No. My nie możemy myśleć w ten sposób, no. My musimy patrzeć teraz, że jeżeli mamy trwałość, no to bierzemy tam ślub i tak dalej, to musimy doprowadzić do tego, żeby, żeby to walczyć o to. Oczywiście istnieją takie ryzyka zawsze rozwodów, chociaż w, w, w, w Indiach chyba 99% się nie rozwodzi. Także różnie bywa, w zależności od kultury istnieją, natomiast potem no, niestety są, są tego konsekwencje i, i, i tyle. I to zawsze ktoś to będzie płacił, a go ktoś nie interesuje, no to będzie mówił, że jest dużo. Ktoś, są tacy, którzy mówią, że 800 to dużo, 1000 dużo. Jeżeli ktoś jest nieodpowiedzialny, to dla niego zawsze będzie dużo. Jeżeli ktoś jest egoistą, to dla niego zawsze będzie dużo. Ale trzeba patrzeć teraz na to dobro dzieci, które zostały poszkodowane. No, no tak. właśnie, naszego dziecka, jakby na to nie patrzeć. Pan Łukasz Paszkiewicz, prawnik, ekspert do, do spraw finansów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również panu bardzo dziękuję i życzę państwu jego weekendu.